Panie. na dzisiejszej sesji Pana Burmistrza Witam Panie i Panu Radnych. Na podstawie widzicie obecności stwierdzam kworum e, prawomocność dzisiejszych obrad e, otwieram 61. sesję Rady Miejskiej w Kowarach. E, przeczytam Państwu porządek obrad. Punkt 1, otwarcie sesji. Punkt drugi przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci sprawozdanie burmistrza miasta Kowale z działalności między sesjami. Punkt czwarty. Informacje z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kowarach. Punkt piąty. Informacja przedstawiciela Gminy Kowary w Związku Gmin Karkomorskich. Punkt szóste. Pytania i interpelacje. Punkt siódmy. Rozpatrzenie projektów uchwał a w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum B. B. W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum część C. C. C. W sprawie użytkowania składów Komisji Rady Miejskiej w Kowarach. D. Zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów Komisji Osobowych Komisji Rady Miejskiej. E. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na Rok 2013. Punkt 8. Sprawy różne. Punkt 9. Zamknięcie sesji. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa w sprawie porządku obrad? Bardzo proszę Pani Pani, Pani się e, Proszę o szczegółowicie porządku obrad w punkcie 7 punktu A i B, ponieważ zostały na wyjaśnione kwestie co yy, uchwał i, i załączników tych uchwał. Proszę o przegłosowanie Rady w tej sprawie. Bardzo proszę Pan Broma. To jeszcze w tej sprawie może co Pani Radna Pietraszek zgłosiła, to ja może pytanie, bo ja w pewnym momencie w komisji musiałem wyjść, także chciałem zapytać Pana Burmistrza, bo cię zasiągałem troszkę informacji w Starostwie i z tego, co wiem, chodzi mi o uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary, centrum, część C. Z tego, co Pan motywował podjęcie tej uchwały, z tego, co ja pamiętam szczegółem, no to Pan mówił, że to jest niezbędne, bo Pani, która jest w tej chwili właścicielem klasem tego no to zatrudnia ludzi z i do tego, no, żeby mogła dalej się rozbudowywać, niezbędna jest zmiana tego planu zagospodarowania. Tak? O, Panie Przewodniczący, Panie bardzo proszę. Szanowni Państwo, dzisiejszą sesję w związku z innymi interwencjami. Uchwała opatrzona numerem 77 przez 2013 z dnia 4 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centwórczej, opatrzona pieczęcią elektroniczną e, Burmistrz Miasta Kowary Mirosław Górecki, dnia 4 listopada 2013. Bardzo proszę o komentarz tej sprawy, bo. Sprawa wydaje się dziwna, jest ja wszystkie projektowane uchwały są opatrzone klauzulą projekt, natomiast ta wygląda na to, że jest uchwalona, y... uchwalona, uchwałą w obiegu prawnym. <iz tomarawScript> już Państwu wyjaśniam. Dokumenty są delegowane przez elektroniczny system. Pani agent popełniła błąd, ten błąd został wszystkie uchwały zostały zmienione. Uchwały zostały zmienione. Po prostu, kiedy no tylko ta uchwała. które dotyczyły zmian planu zagospodarowania przestrzennego na jednostki Centrum i akurat tak się no, składało... By... Był to błąd pani, jest. błąd, jest głąb, ten został odprawiony... Jest, jest poprawiony 5 minut temu, dalej z uchwały. E, dziękuję bardzo. Ja mam pytanie do pani mecenas w związku z tym. Ja myślałam, że to rozstrzygniemy w sprawach różnych, no, ponieważ. ten temat. Już e, chciałem się zapytać Panią Mecenas... Proszę dać mi skończyć. Chciałem się zapytać Panią Mecenas, e, jak się to ma do przepisów prawa, jeżeli coś zostaje zamieszczone na BIP-ie e, i sygnowane jest, e, bo jedno, jedno, które ja zobaczyłem, jest sygnowane przez Pana Sekretarza, że przez podpis elektroniczny Sekretarza Miasta, druga to to powiedziała Pani e, Ania Klepacz. Jak to jest możliwe, że takie coś zostaje zamieszczone na bip -ie? Przecież to jest informacja publiczna, to jest dostępne. No, właśnie, to jest to... dla mnie bardzo niezrozumiałe. Ja myślałem, że będziemy dostały wyjaśnienia. w sprawach różnych. No, bardzo dziwna sytuacja. Może, może Pani Maceną się tego... Pani Radnej, jeżeli Rada. Nie wiem. Ja proszę, strzał, w porządku obrad dwie uchwały, wtedy myślę, będziemy nad nimi obradowali. Wtedy to wystąpienie Pani w dniu dzisiejszym według mnie będzie miało sens. Czy czas, zabrać głos w dyskusji? Nad wykreśleniem z porządku obrad tych dwóch uchwał. Proszę. Thank yeah. Pana odpowiedzi Pana Burmistrza. Ja rozumiem e, e, prośbę o przegłosowanie, o zdjęcie z porządku obrad tych dwóch e, projektów uchwał w związku z tym, że Rada chce nad nimi e, usiąść i je omówić jeszcze. Być może dobrze się stanie, jeżeli tak będzie, bo wtedy uważam, że Pani powinna zostać zaproszona na posiedzenie Komisji, żeby szczegółowo e, omówić te dwie uchwały bo z tego, co ja rozumiem, byłem na posiedzeniu komisji. Rada ma wątpliwości głównie do tych załączników, które radni, których Radni nie otrzymali. Głosu, proszę dobrać. nie wchodzić mi w słowo. Jeżeli ktoś chce zabrać głos, to proszę się zgłosić. Ja wniosek formalny od Pani Radnej Kamili Pietroszek otrzymałem, w związku z tym pod głosowanie. Kto z Państwa no, jeszcze głos? Chciała Pan żeby... Bardzo proszę Pani. To, co ja otrzymałam na komisji ten założenie, z którym Pani się nie zgadza. Po pierwsze, żeby to było zgodnie z przepisami prawa i zgodnie z ustawą zrobione. Z ustawą, i... nie Jasen. Jest... przestrzeni miasta Kowara dla jednostki urbanistycznej kowar Centrum D. Jako pierwsza będzie uchwała w sprawie uzupełnienia składów Komisji Rady Miejskiej w Kowarach. Jako druga B będzie uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady Miejskiej. I Jako trzecia C będzie uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na rok 2013. Punkt 8 sprawy różne. Punkt 9 zamknięcie sesji. Kto z Państwa Panów Radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że obrad został przyjęty. Przechodzimy do punktu trzeciego, w którym jest sprawozdanie burmistrza e, miasta Kowary z działalności między sesjami. E, ponieważ pan burmistrz opuścił salę opuścił, e, e, obrad, obrad e, proponuje 15 minut przerwy. Tak Jesteśmy w punkcie trzecim. Sprawozdanie burmistrza miasta Kowalskiego, z działalności między sesjami. Otrzymali Państwo od Pana burmistrza sprawozdanie. To proszę bardzo, czy ktoś ma pytania do Pana burmistrza e, e, dotyczące sprawozdania za okres od 14 listopada 20 do 26 listopada? Proszę bardzo, Pan Mariusz. Panie burmistrzu, 25 listopada brał Pan udział w pracach zarządu w związku z w którym zostanie. Tutaj, <śmiech> <zacznie>. <śmiech> <śmiech> Szanowni Państwo, zaraz natomiast Komisja zbierała się gdzieś momentem, do dokładnie kiedy, ale w połowie gdzieś października mieliśmy Komisję Objazdową po całych kowarach i chyba do tej pory nie bardzo widzimy odpowiedzi na wnioski, które Komisja złożyła i nie wiem, czy Pan ją przygotuje teraz w najbliższym czasie. Czy w Komisji Objazdowych było złożonych ponad 20 wniosków i odpowiedzi na to nie mieliśmy, dlatego... Do tego to, Szanowni Państwo, do, do tego, co tutaj jest zapisane w, w tym, to powinniśmy się spotkać. Komisja powinna się spotkać ze mną. No, nie traktuję e, tego, to jest przejazd rady po mieście, tak, e, ja, no, nie potrafię ocenić tego, jak w formie, e, formie pytania do burmistrza, czy w formie jakichś zaleceń do, do, do realizacji przez radę. Powinniśmy, szanowni Państwo, komisja powinna się spotkać, e, Panie Przewodniczący, powinniśmy porozmawiać, Ja, ja, już ja przepraszam, się... jeszcze nie skończyłem Panie Przewodniczący, no. mogę. Panie Burmistrzu, no, to była oficjalna komisja komunalna zwołana przez Biuro Rady Miejskiej. Mieliśmy kworum na tej komisji i to były najzwyczajniej w świecie po prostu wnioski komisji z objazdowej. a to, że robimy ją w terenie, a nie w urzędzie miasta, no to chcieliśmy po prostu zobaczyć te miejsca, że tak powiem na żywo, a nie się w urzędzie oceniać, jakie są faktycznie sytuacje w danej dzielnicy. danej dzielnicy. Przewodniczący tak, zgodnie ze statutem, tak. to przewodniczący komisji zwołuje Komisję zrealizuje nie Biuro Rady. Przewodniczący... Poprzez biuro zwołała Pani Przewodnicząca komisji. O tym powiedziałem. Proszę Panie. Rzeczywiście w połowie października zebrała się od, y, Komisja Gospodarki Regionalnej. Y, objechaliśmy całe miasto y, i spisaliśmy 26 wniosków kierując je do Pana Burmistrza. I chcielibyśmy otrzymać odpowiedź na te wnioski które z związków Pan Burmistrz y, może zrealizować, których nie może, które będą realizowane w późniejszym terminie. Natomiast czekamy już, y, naprawdę z kawał czasu i nie ma żadnej odpowiedzi. Jestem zadowolona z jednego, że pojawiły się barierki na nowym łączniku y, Rejtana i y, ulica Kamiennogórska. To, to jest chyba efekt też odpowiedzi na nasz wniosek. Zamiętki na, na temat na drodze na Bukowej <klienski> Pukowej przez Komisję pochowane przez ze mnie. Komisja oceniła to miejsce za, za zbyt niebezpieczne, niebezpieczne, niebezpieczne ciekawości. Chciałem się zapytać, yy, czy przejście mają szansę, aby tego Pani, która jedna z najstarsza w Europie, uzyskała finansów oraz gospodarki komunalnej. Tematem była też podatki na rok 2014. 7 listopada odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu Planowania Finansów oraz Gospodarki Komunalnej i to posiedzenie też dotyczyło stawek podatkowych w roku 2014. 12 listopada odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury. Tematem posiedzenia to omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy miasta Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014. 21 listopada było się posiedzenie Komisji Budżetu Planowania i Finansów. Było to spotkanie z dyrektorami jednostek budżetowych w sprawie budżetu na rok 2014. 25 i 26 odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej. Tematami posiedzeń komisji było omówienie projektu budżetu na rok 2014 i projektów uchwał na dzisiejszą sesję. 27 listopada odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu Planowania i Finansów tematem posiedzenia komisji. Było omówienie projektu budżetu miasta. Czy ktoś z Państwa ma pytania? W swojej posiedzeniu komisji nie widzę. E, przechodzimy do punktu piątego. Jest to informacja przedstawiciela Gminy Kowalów Gminy Zjednoczonych. Bardzo proszę, e, Pani Gębiel. 14 listopada odbyła się druga część zgromadzenia. Została na przygotowana z tym roku z 5 w południem zgromadzenia dotyczyło likwidacji zakładu budżetowego hmm, Związku Gmin Karkomorskich w sprawie utworzenia jednostkowej spółki z ograniczeniem odpowiedzialnością i w sprawie wyrażenia spółki na wydzierżaliny pomieszczeń oraz zmiany w sprawie zmiany budżetu Związku Gmin Karkomorskich i wieloletniej hmm, wieloletni, tak. prognozy finansowej Związku Gmin Karkomorskich. Wszystkie dokumenty... Pytania, interpelacje. Bardzo proszę, Pan Paweł Do Pana Burmistrza, od Pana Burmistrza odpowiedź na moją interpelację z 12 listopada. Ja może zacznę od, od końca. Przypomnę, że tak to moją deklarację Pan Burmistrz yy, napisał, że szerokość jezdni manewrowych przy stanowiskach postojowych zlokalizowanych w do jezdni y, dla samochodów osobowych i być cieniejszenia śpięcznego. W związku z powyższym umożliwieniem parkowania pojazdów w chodniku y, y, które są liczące w nie spełniąc wymogów tego rozporządzenia. Y, Chciałem tutaj wyjaśnić, że y, nie ma tutaj na celu parkowania, Panie Burmistrzu, naprzeciwko parkingów, bo tutaj teraz też w tej chwili nikt nie parkuje i Pan Burmistrz też tam podal mieszkań, także, także chyba, też nie obserwuje tutaj samochodów parkujących, bo one rzeczywiście nie może biały wyjazd samochodom, które parkują tutaj na miejscach parkingowych. Ja bym chciał, żeby rozważyć możliwość tego, tak, w których odbierane są odpady komunalne oraz podanie miłości i rodzaju pojemników na odpady komunalne oraz wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady w sposób selektywny. Także poprosiłbym Pana Burmistrza o przekazanie tego, tego dokumentu do Biura Rady, żeby rady mogli się z nim zapoznać i zobaczyć jaki jest rzeczywisty procent mieszkańców, którzy that grazie Później firma na odśnieżanie naszego miasta, utrzymanie grup podczas zimy, znaczy takie zawsze, żeby jednak y, najbardziej te newralgiczne miejsca od rana najpierw zacząć posypywać, czy odśnieżać, jakimi są szkoły, osiedle, bo sam na przykład odprowadzając syna do przedszkola, no to tutaj jest z górki, jest pas, y, przejście dla pieszych jest na przykład z górki, a te ostatnie było faktycznie ślisko, no miały problem z hamowaniem. No. Żeby najpierw zacząć od tych miejsc, takie, które faktycznie tego wymagają, bo o ile główna droga jest w miarę prostą drogą, o tyle już na przykład podróże, osiedle plus jakieś szkoły, no to wymagają jednak wcześniejszych interwencji. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze Nie ma tu jak, żeby zakończyć tę kwestię, to chciałem tylko powiedzieć, że współczuję bardzo panu Stasiewiczowi który jest jednym z tych, którzy sobie, że tak powiem, w sposób mocny rozwili samochód. Stasi współczuję, że na siebie to też bardzo. A teraz przechodząc już do, do konkretów. Panie burmistrz po raz który nie będę pisał, złożę powtórnie moje pytanie, interpelację. 5 miesięcy temu, dokładnie 27 czerwca 2013 roku e, poprosiłem Pana o odpowiedź dotyczącego Dachu Miejskiego Ośrodka Kultury. E, prosiłem o odpowiedź pisemną na sesji dnia 27 czerwca. Czy zgodnie z projektem, który był e, wykonane na remont Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach. Piana, która została pompowana na dach montażowa ma się w zgodzie z projektem budowlanym i ze sztuką budowlaną. Minęło 5 miesięcy w dniu wczorajszym nie otrzymałem na to odpowiedzi. Dlatego bardzo powtórnie proszę o odpowiedź pisemną na moją prośbę interpelację z uwzględnieniem pytania dlaczego po pięciu miesiącach nie otrzymałem odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytania jeszcze chce złożyć interpelację? Nie widzę. Przechodzimy do punktu szóstego rozpatrzenia projektów uchwał. I jako pierwszą mamy uchwałę w sprawie uzupełnienia komisji składów Komisji Rady Miejskiej w Kowarach. Chciałem zaznaczyć, że dotyczy to składu osobowego komisji i dotyczy to Pana Radnego Romana Kołodzieja. Bardzo proszę o uwagę. Proszę Pana Kołodzieja. To znaczy chciałem się odnieść do, do, tej, do tej uchwały, która dokładnie dotyczy zmiany składu Komisji Budżetowej. Osobiście rozmawiałem z Panem Komisji i wyraziłem na to zgodę. Dlatego bardzo chcę. Także także bardzo proszę o przyjęcie go jako członka Komisji Budżetowej i przyjęcie tej uchwały. Dziękuję, dziękuję, bardzo. dziękuję bardzo. Proszę panią. Również. To samo dotyczy Komisji Komunalnej. Za mnie Pan Roman Proszek. to już uczestniczył w posiedzeniu Komisji Komunalnej. Czy ktoś jeszcze z Państwa w tych dwóch projektów uchwał nie widzę. Przeczytam projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie utrudnienia składów Komisji Rady Miejskiej w Kowarach na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy skład Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Budżetu Planowania i Finansów wybiera się Radnego Romana kołodzieja Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Pań i z Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o zagłosowanie. głosowanie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do yy, <coughs> punktu 7b. Jest to uchwała Rady Miejskiej w Kowarek z dnia 28 listopada 2013 roku. Zmieniająca uchwałę sprawie powołania skład Komisji Rady Miejskiej w Kowarek. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Treść uchwały została została w paragrafie pierwszym. Paragraf numer dwa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa pań nie Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 7 C. Jest to projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2013 rok. Proszę bardzo Pan Przewodniczący Komisji Budżetu, Artur yy, Chciałem powiedzieć tak, że obradowała nad tym, na tym projektem uchwały komisja budżetowa była obecna Pani radni. Yy, uchwała nie została zaopiniowana w żaden sposób, yy, ponieważ mamy yy, tutaj pytanie do Pana Burmistrza. Yy, znaczy jakiś tam sprzeciw członków komisji budziła była kwota y, oszczędności wykazana we wniosku przez Panią Dyrektor szkoły nr 1. To była kwota bodajże chyba 50 tysięcy złotych. Może poprawcie mnie to nie, nie taka kwota. Y, ta kwota była na różnych paragrafach zaoszczędzona, bo to jest suma kwot właśnie zaoszczędzonych na różnych paragrafach. I teraz ciekawi nas to, że y, czy te pieniądze Pani burmistrz w związku z tym y, faktycznie Pan wyrażał całkowitą zgodę na to, żeby Pani Dyrektor kupiła za to i y, bodajże Wposażyła salę, tak? Wposażyła salę u siebie kupując nagle, czy po prostu są bardziej rzeczy potrzebne, o które Pani Dyrektor wnioskowała, czyli dokumentacja projektowa dachu, no plus inne rzeczy, tak? Bo są rzeczy, które bardziej potrzebne niż to, o co wnioskuje Pani Dyrektor. komisji. Pytanie Pana Artura Wrona były konkretne. Zadał pytanie, czy nie ma bardziej potrzebnych wydatków na terenie szkoły numer jeden, a nie czy zasadne jest wydanie środków na wyposażenie tej sali. Dlatego ja kompletnie nie rozumiem, tak jak niektórzy radni, którzy się tu oburzeli w pewnym momencie na wystąpienie Pana Burmistrza na taki komentarz i jestem razem z wszystkimi tymi, którzy się oburzyli na słowa, które wypowiedział Pan Burmistrz i Uważam, że to nie przystoi y, tego typu komentarz kierowany do wszystkich, którzy zasiadają przy tym stole. Proszę bardzo Pana. Ja jeszcze chciałem dodać, bo wiem, że Kamila się zgłaszała, no to no, troszkę tego nie rozumiem. Pan Burmistrz dzisiaj nosi przy prostych pytaniach. Naprawdę nie jest to ani pytanie złośliwe. Nie był Pan Burmistrz obecny na komisji, no nie miałem okazji zadać mu tego pytania, czy nie mieliśmy razem okazji zadać mu tego pytania na komisji budżetowej. Jeżeli Pan Burmistrz twierdzi, że my nie dbamy o y, dzieci, o, y, no jakieś tam warunki powiedzmy szkolenia dzieci w naszym mieście, no to ja się dziwię, że w budżecie miasta Kowary na 2014 rok w tym projekcie nie mamy zapisanej naprawy dachu w szkole podstawowej numer 1, nie mamy naprawy sali gimnastycznej w szkole podstawowej numer 3, gdzie dzieci mają wrażenie w kiepskich warunkach tam funkcjonują. funkcjonują. Nie, to tym bardziej śmieszne. Ja Zapytałem o kwotę naprawdę pięciu tysięcy złotych. Ja nie powiedziałem, że jestem przeciwko. Przedstawiłem stanowisko Komisji Budżetowej. I to co ja chciałem się dowiedzieć, bo jeżeli to jest faktycznie tak zasadne, że nikt z nas nie powiedział, że my będziemy oponować. Mogliśmy, mogliśmy to ściągnąć wnioskiem, nie zrobiliśmy tego. Chcieliśmy najpierw poznać stanowisko Pana Burmistrza. I unoszenie się Pana Burmistrza przy prostych pytaniach jest dla mnie w ogóle nie, Ale nie jest. Pan Burmistrz cały czas się unosi. E, bardzo pieniądze. proszę zabierać głos e, e, w momencie, kiedy ja... Udzielę Państwu głosu. Proszę Pani Kamila, prosiła. Ja zwróciłam na to uwagę, ponieważ nie chodziło mi o to, żeby zabrać na komisji te pieniądze, żeby nie przenieść indziej, tylko chciałam wskazać to, że, że w innych jednostkach, które za każdym razem tutaj dostaliśmy takie głosy od Pani Dyrektor Krakowiak i od innych dyrektorów jednostek, że oni nie mają formy ramach mieć oszczędności przesyłających pomiędzy paragrafami. I chciałam oszczędności skorzystać, no bo z tego, co wiem, po ostatnim spotkaniu z elektrami jednostek wszyscy, co zaoszczędzili jakiekolwiek pieniążki, musieli je oddać do Urzędu Miasta lub no, pytać się, czy mogą wydać na inne na ja już, jeszcze chciałem się odnieść do jednej rzeczy, chciałem Panu Burmistrzowi zadać pytanie. Rozmawialiśmy z Panią Skarbnik. To jest też kwota y, 29 611 zł. To jest w związku z odprawą dla Pani Dyrektor numer 3. To też się wiąże z tym, że y, Pan Dyrektor, y, sprawa ta toczyła się w sądzie z Panią Dyrektor. W tym momencie gmina jakiś właśnie Pani Skarbnik miała przygotować jaki procent faktycznie gmina w tym momencie będzie musiała więcej zapłacić, niż to co by ministerstwo zwróciło z subwencji, tak? Tak bardzo ja, proszę panie. i 13 groszy. E, I to jest chyba dostarcza od, co odpowiedź na pytanie e, pana e, radnego Zbyszka Mazuraka co do kwoty, natomiast co do e, sprawy e, zasadności. E, zasadności sądzenia się o to, to nie jest pani gest, tego nie oczekuję od pani odpowiedzi. Proszę w sprawie projektu budżetu, Panie tak, radny, proszę o... budżetu, ponieważ nie podjęliśmy żadnej jakiejś decyzji na komisji budżetu. Chciałbym dosłownie 5 minut przerwy, żebyśmy się nie rozchodzili, tylko zostali tutaj w gronie i podjęli decyzję, tak? 5 minut przerwy. 5 minut przerwy. Proszę o przegłosowanie. Kto z Państwa jest za tym, żeby było 5 minut przerwy, proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo, ogłaszam 5 minut przerwy. Proszę eee... o <śmiech> znawiam porządek obrad. Jesteśmy w punkcie 7c. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2013 rok. Bardzo proszę pana podróż. W Takim, że tak powiem, no, nie zaopiniowaliśmy, bo komisja w tej chwili nie, nie obradowała, ale po takim nieoficjalnym spotkaniu większość opowiedziała się za tym, żeby uchwała została w takim, w takim stanie, w jakim jest zaproponowana. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w sprawie projektu zmian? Nie widzę. Przeczytam projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2013 rok. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje treść uchwały zawarta została w paragrafie pierwszym i w paragrafie drugim. Paragraf numer 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kowar. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa, z panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kto jest przeciw? Widzę wstrzymały. Stwierdzam iż uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu ósmego sprawy w różnych. sprawa e, różnych bardzo proszę ten pierwszy zabrać e, Chciałem Radę Miejską w Kowarach e, powiadomić o następującej rzeczy. Odczytam pismo skierowane ode mnie do państwa. Szanowni Państwo nawiązując do uprzednio przedłożonej analizy. Uprzejmie informujemy. Naszędnik Urzędu Skarbowego miał uwagę do złożonego przeze mnie oświadczenia majątkowego za rok 2012. Wskazują, że nie wpisałem w punkcie czwartym część A gruntu pod budynkiem gospodarczym o powierzchni 77 m kwadratowych o wartości 3,5 tysiąca stanowiącego małżeńską wspólność majątkowych. Majątkowo Złożyłem stosowne wyjaśnienie do Urzędu Skarbowego, o czym Państwa z poważaniem informuję. Może dodam tylko, że ten grunt to jest grunt pod moim budynkiem gospodarczym. Budynek gospodarczy dalej posiadam, także nie mogłem zbyć tego gruntu, ale po prostu przez nie uwagę nie wpisałem do oświadczenia majątkowego. To w kwestii tej. Natomiast Chciałbym jako pierwszy zabrać głos w kwestii następującej. Po ostatniej sesji Rady Miejskiej w Kowarach yy, ukazał się wywiad pana burmistrza w telewizji Dan. Może nie wywiad, ale wypowiedź pana burmistrza na temat tamtej sesji. Yy, stwierdził pan burmistrz w tym wystąpieniu przed kamerą, iż radni zasiadający w Radzie Miasta Kowa albo się boją, albo się wstydzą przed swoimi wyborcami i nie chcą udzielać, albo nie udzielą wypowiedzi na temat innymi dotyczący podatków. To chciałem powiedzieć w swoim imieniu, może nawiążę, dodam jeszcze coś innego. Jak Państwo wiedzą, ja zajmuję się pracą, Centrum miasta jestem dostępny dla mieszkańców Kowar praktycznie na co dzień nie ukrywam się. Wielu mieszkańców odwiedza mnie w moim miejscu pracy i pytam je o różne rzeczy dotyczące miasta, mimo że to jest moje miejsce pracy. Ja się nie uchylam nigdy o od żadnych odpowiedzi i nie unikam mieszkańców. To tak na wstępie jeszcze chciałbym to dodać. A skąd? skąd jakby moja wiadomość na temat tego e, wystąpienia Pana Burmistrza przed kamerą, ponieważ dowiedziałem się to od małżeństwa, które zrobiło mnie w sklepie zakupy i zapytało mnie się czy widziałem wiadomości telewizji Dami i wystąpienie przed kamerą Pana Burmistrza. Powiedziałem, że nie. E, ci Państwo przedstawili mi i opowiedzieli o tym i o swoich jakby przemyślenia na temat tej wypowiedzi Pana Burmistrza. No to zadałem sobie trud i na internecie odszukałem, bo było to po kilku dniach e, i odtworzyłem sobie e, całe to wystąpianie Pana Burmistrza, w którym powiedział właśnie, że my się wstydzimy e, przed swoimi wyborcami, albo się ich boimy, a dlatego nie chcemy e, i nie wystąpimy przed kamerą. To teraz nie wiem, czy to zostanie puszczone, jest tutaj na sali obrad telewizja. Panie. Yy, powiem tak. po w którejś sesji wrześniowych zapytał mnie Pan z telewizji, czy udzielę wywiadu. Ja odpowiedziałem, że tak. Bardzo proszę odpowiem na każde pytanie dotyczące mieszkańców miasta naszego koła oraz pracy rady, ale w momencie, kiedy będę miał możliwość autoryzacji swojej wypowiedzi, usłyszałem od Panów, którzy wtedy byli z telewizji, że szef ich w życiu nie wyrazi na to zgody. Dlatego odmówiłem tej wypowiedzi, ponieważ miałem złe doświadczenie, już kilkukrotne, wcześniej zasiadałem w doradzie, gdzie udzielałem wypowiedzi przed kamerą i później pewne moje wypowiedzi zostały, czy zdania dotane z, z kontekstu i nie były odzwierciedleniem myśli, które miałem udzielając wypowiedzi. Dlatego chciałbym jeszcze raz oświadczyć, że ja, jak i Radni Miasta Kowar, z którymi rozmawiałem na ten temat stwierdzili, że się nie boją i nie wstydzą przed swoimi wywodcami ze swojej pracy i zasiadania w Radzie Miasta Tu Chciałem tyle powiedzieć i jest pani bardzo przykro, że takie coś usłyszałem z ust Pana Burmistrza, który powiedział. Chciałem go prosić, dzisiaj co prawda go nie ma już w tej chwili, żeby się nie wypowiadał za, za mnie i za radę osiadków dających przy tym stole. To tyle, dziękuję. Proszę bardzo, Pan Paweł prosił o głos. Panie Przewodniczący, bo, bo chciałem <kluzni> do Pana skierować też swoją wypowiedź dziękuję za to, do tego wywiadu udzielonego przez Pana Burmistrza telewizji. ale chciałem Pana też prosić na przyszłość, czy już dzisiaj Pan zareagował, o dyskusji y, problemy kredytoryczne, tylko sama z y, argumentami nad personelem. Znaczy, chciałbym do Pana Przewodniczącego zaapelować, żeby na przyszłość reagował Pan y, na takie wypowiedzi Pana Burmistrza i po prostu tak jak się miało to miejsce y, odbierał głos, bo nie... Y, y, y, y, y, nie chcę też więcej powiedzieć, bo nie ma Pana Burmistrza, a mam taką zasadę, że y, nie rozmawiam Panie, Pana Burmistrza. Dzisiaj też bym tego na nie przykład yy, dwukrotnie, kiedy Pan Radny Chrona zadawał na początku sesji jedno pytanie, yy, w trakcie sesji drugie yy, i na żadne z tych pytań nie, nie otrzymał odpowiedzi, bo, bo Pan Burmistrz opowiadał o wszystkim, tylko nie o tym, co jest kwestią, yy, listotą yy, pytania. Także prosiłbym też o to, żeby reagować od razu, jak Pan Burmistrz yy, yy, zaczyna odpowiadać, żeby To ja może tylko tak jedno zdanie, że to co powiedział Pan Przewodniczący i Pan y, Radny Paweł Pituch. Y, szanowni Państwo, to wszystko co Pan Burmistrz wypowiadał w telewizji, y, to w budżecie tegorocznym mamy zapisane jako promocja miasta w mediach. Y, to jest tylko taka mała dygresja do tego, co żeście Panowie powiedzieli. A jeszcze mam pytanie, bo grupujemy dalej y, sprawa tej uchwały opublikowanej na BIP-ie, ale to mam do Pani Mecenas pytanie. jeżeli. Radni 5 minut przed sesją faktycznie na BIP-ie dalej tą uchwałę zobaczyli, że ona faktycznie dalej e, tam istnieje, no to w tym momencie czy była zasadność podejmowania takiej uchwały na sesji, bo jeżeli taka uchwała już istnieje faktycznie jest taki, no, znaczy w obiegu prawnym nie powiem, że jest, bo nie jest, ona jest po prostu na Biuletynie Informacji Publicznej, ale no to, co w tym momencie, czy najpierw nie powinniśmy usunąć takie uchwały z Biuletynu Informacji Publicznej i wtedy ją podejmować, czy no jak to wygląda, bo podejmować tą samą uchwałę drugi raz, no to trochę chyba sens. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Bardzo jeszcze odnośnie sprawozdania z działalności między sesjami. Chodziło mi o wnioski komisji, która zebrała się gdzieś mniej więcej w połowie października. Pan Burmistrz nie odpowiedział na te wnioski. Nie wiem, stwierdził, że to w ogóle nie była komisja. Stwierdził, że to nie były, nie było to w formie chyba wniosków złożone. Ja to tak przynajmniej zrozumiałem, więc pani Anio, jeżeli, znaczy, jeżeli ta komisja była zwołana poprzez, znaczy przez Panią Przewodniczącą tej komisji, poprzez Biuro Rady, mieliśmy kworum tej komisji, złożyliśmy wnioski w protokole tej komisji, to nie wiem, czy my coś zrobiliśmy nie tak, że musimy się z panem burmistrzem spotykać na kolejnej komisji, żeby nam odpowiadał na te wnioski, bo ja może tego nie rozumiem, może ja trzy lata po prostu coś robię nie tak. ale ponieważ nie chcę swoich domysłów, e, bo nie może mam złe e, przedstawiać, no, to z przykrością muszę stwierdzić, ta, że stwierdzono tak, że to jest, jest niemożliwe. E, no i tyle, i tyle mogę powiedzieć, mogę o to dopytać jeszcze, e, będąc w urzędzie być może jutro lub e, poniedziałek, e, odnośnie e, zapytać panów fachowców. E, co, co, co uniemożliwia skorzystanie ze sprzętu, który jest w posiadaniu gminy, i obiecuję, że, że to zrobię. A chciałbym się jeszcze odnieść, bo zapomniałem dodać w tej swojej wypowiedzi, odnośnie tej wypowiedzi dotyczącej tamtej sesji, na tak. której zostały ustalone podatki, to chciałem powiedzieć jeszcze raz głośno: nie boję się publicznie zabierać głos, nie boję się się i nie ukrywam przed mieszkańcami KOWAR, przed tymi, którzy nie głosowali na mnie, przed tymi, co na mnie głosowali i myślę, jak większość z Państwa e, głosowałem za przyjęciem uchwały dotyczącej, e, do, która dotyczyła podatków na rok 2014. Jak większość Radnych głosowałem za tym, co zostało wypracowane na trzech komisjach budżetowych, w których niestety nie uczestniczył Pan Burmistrz ani w jednej z tych komisji co chciałem dodać i wydaje mi się, że, że wypracowane większość radni, którzy zagłosowali za przyjęciem tej uchwały, po prostu zagłosowali za tym, co zostało wypracowane na komisjach i do czego się przychyliła większość rady. To chciałem dodać. Proszę bardzo. Jeszcze ja tylko jesteśmy w trakcie pracy nad projektem budżetu na rok 2014. Była już pierwsza komisja budżetowa. Chciałem też, żeby osoby, które nie są członkami komisji budżetowej także w miarę możliwości brały udział i to będę prosił panią Sylwię, żeby będę zwoływał komisję, żeby też brały udział w tych pracach nad projektem budżetu na 2014. Chciałbym, żeby ludzie, znaczy żebyśmy tutaj podjęli faktycznie świadomą decyzję przy podejmowaniu tego budżetu na następny rok. Dla takich informacji się dla osób nieobecnych dla tych, co nie są członkami komisji, podzieliliśmy się też na takie zespoły, które danymi dziedzinami, sektorami tego budżetu będą się zajmować, żeby jak nie? najbardziej zagłębić się w dane dziedziny, czy to oświaty, no, wszystkich naszych jednostek czy organizacji pozarządowych w naszym mieście. Dlatego proszę, żeby każdy kto nie jest nawet członkiem, a kto nie był w ostatniej komisji dosyć mocno zaangażował się w tą pracę nad projektem budżetu. Jeszcze? kilka no, tylko bo no. po prostu, możemy ich zgodę. Przekazałem pani Ani Glebacz. E, projekt uchwały e, Rady e, dotyczy to zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości miasta Kowary. Jest to e, zmiana w uchwale, prosiłem o to Pani mecenas, e, żeby po prostu pomogła i w sposób prawny zmienić tę uchwałę. E, projekt uchwały przekazałem do pani ani Klepacz bardzo bym prosił, prosiłem Panią Anię, żeby na Komisji też ta uchwała została omówiona, także jeżeli Państwo by chcieli kopię tej uchwały, to bardzo proszę, projekt, kopię projektu tej uchwały, to bardzo proszę poprosić o to albo Panią Syriaką, albo, albo Panią Anię Klepacz. I, I jeszcze raz proszę, żeby to zostało, jak w na, na Komisji Komisji Proszę, proszę Pani Zosia. Ja w, w tej samej kwestii. W tej na tej Komisji, yy, hmm. tej, tej o której wspomniał Pan Przewodniczący, jesteśmy umówieni z Panią Anią Tull na czwarte, na godzinę siedemnastu. Piotrowski? Czwartek. A w tym tygodniu ja tak. Panie Przewodniczący, proszę. ja w tej kwestii tego rzutnika. Pani Prawnik, czy Rada Miejska może mieć jakieś od no trudności ze sprzętem, który mu urząd do swojej pracy. proszę Państwa, o co mówimy z tej technicznej przygotowaniu sesji do obsługi sesji, które należy jakby ubezpieczyć oczywiście urzędu, ponieważ to Pan również zarządza tymi kwestiach. I pan może zakazać? A, no właśnie, może zakazać? Użycie? Tak. Panie Przewodniczący, na no przyszłość, proszę się, Postaram się stawać na głowie Pani Zosiusz, <śmiech> żeby, żeby, żeby e, nie wystąpił taki problem na następnej sesji. Proszę bardzo Pani Kami. Nie ja jeszcze odnośnie tego wrzutnika, który Pani chciała. Zosiusz <śmiech> chciałam przypomnieć, że w wcześniejszym, wcześniejszym czasie, ja to tak wczesnie tutaj w dwóch komisjach, e, kiedy był używany ten wrzutnik i nie było żadnego problemu. Jedna komisja to była bardzo w porządku z Panem Komendantem, organizował ją Pan, e, pan e, Radny, wtedy Szyn, Paweł Szymczyk. Było chodziło o to bezpieczeństwo, monitoring w kor w a ale też było coś związane właśnie z bezpieczeństwem. Więc nie było problemu, nie było problemu. A tak, to, oczywiście, tak. To były dwie, dwie komisje, które były by tutaj wysłane na dężu i już <tuszynka> Dziękuję. Proszę, czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? E, nie widzę, zamykam porządek obrad 61. sesji Rady Miejskiej w Kowara. Dziękuję Szybko. bardzo.